Mirosław Puczyński z POMU Augustów pokazuje mi w tym momencie duży przenośnik do ziarna. Jak wiemy małe gospodarstwa może i sobie poradzą bez przenośnika, chociaż wygodnie jest jednak nie szuflować zbóż ręcznie. Ta maszyna jednak nie jest dedykowana dla małych ani dla średnich, lecz już wybitnie dla większych gospodarstw, prawda? I tak, i nie, bo dla większych zdecydowanie, ale w tej chwili no nawet ktoś, kto nie ma bardzo wielkiego gospodarstwa, ale gospodarstwo średnie, też nie może sobie pozwolić na straty czasu wtedy pracuje, kiedy pracuje kombajn. Trzeba szybko przeładować, mimo, że tego nie muszą być niesamowite ilości, ale to trzeba zrobić w krótkim czasie, żeby kombajn nie stał. Do tego m.in. służą te przenośniki. Wydajność ich dochodzi do 180 ton na godzinę ziarna. Dlaczego mówię dochodzi do 180? Bo 180 ton na godzinę uzyskamy wtedy, kiedy już mamy przyczepę podniesioną pod kątem 30-40 stopni. Wtedy, kiedy przyczepa jest jeszcze pozioma, no to wiadomo, że ziarno same przez ten wąskie gardło się nie przesypie z taką wydajnością. Czyli nie ma ryzyka takiego, że kupimy maszynę za dużą, która zamiast na siebie zapracować, to będzie tak trochę na ćwierćglistka wykorzystywana? Bo to jest częsty błąd, który rolnicy popełniają. I tak, ale te przenośniki są przeznaczone do przyczep skorupowych, a nie bortowych. Czyli już definicji większych. Krótko mówiąc, ktoś, kto już korzysta z takich przyczep, potrzebuje konkretnej wydajności, bo nie po to kupuje wielką przyczepę, żeby potem się w tym bawić. To powiedzmy w takim razie, tak w szczegółach, jakie tutaj dane techniczne tego urządzenia. Średnica 325 mm, wydajność, tak jak już mówiłem, do 180 ton. Mamy tutaj pełne sterowanie elektroniczne, sterowanie jest z pilota, czyli z pilota tak jak do telewizora operujemy, mamy pełną obsługę tego przenośnika, czyli jego rozkładanie, ustawienie kąta i załączanie, wyłączanie. To jest pierwszy przenośnik, który widzę na Waszym stoisku, największy też, ale z tyłu za nim kilka przenośników nieco mniejszych. Czy można dla tych maszyn znaleźć jakiś wspólny mianownik? Tutaj te akurat przenośniki, które oglądamy, są to wszystkie przenośniki z napędem hydraulicznym, czyli z napędem, który jest dostępny na polu. Mamy też całą gamę przenośników z napędem elektrycznym. Wiadomo, że one będą pracowały na terenie gospodarstwa, tam gdzie mamy zasilanie Tyle gdzie kabla starczy. Dokładnie. Tutaj natomiast te przenośniki służą, na przykład te mniejsze są bardzo fajnie wykorzystywane do załadunku siewników i rozsiewaczy na polu. Nie trzeba wracać z mniejszym powiedzmy rozsiewaczem czy siewnikiem, tylko mamy przyczepę wyposażoną w taki przenośnik i sobie bardzo wygodnie na polu podpinamy hydraulikę do traktora tak jest i wszystko pracuje przenośniki to jest jedna sprawa w której specjalizujecie się no ale znany chyba każdemu model motyl, tak. który 25 lat już chyba żyje na naszym rynku, jeśli nie więcej prawda? więcej, chociaż on wcześniej pracował pod inną marką, no ale żeśmy jakby wykupili dokumentację i zaczęliśmy to produkować pod marką motyla. No, przez te lata musieliśmy wprowadzić trochę różnych ulepszeń, między innymi dostosować do wymagań Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli chodzi o osłony. Natomiast idea pracy na podajniku taśmowym pozostała bez zmian, bo to jest właśnie główna zaleta tego rozsiewacza. Dzięki tej taśmie podającej on radzi sobie bez problemów nie tylko z nawozami, ale z piaskiem, solą, grysem, czyli jest wykorzystywany do zimowego utrzymywania dróg. Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to to jest komunalka. Dokładnie. To nie jest już rolnictwo. To jest komunalka, dlatego też nawet kolor jest komunalny, chociaż na życzenie zrobimy w nam standardowym kolorze zielonym. Z drugiej strony jaka jest różnica pomiędzy rozsiewaczem rolniczym a komunalnym? Chyba tylko te dwie blachy, które powodują, że w komunalnym sypie wąsko, a w rolniczym chcemy, żeby rozsiewały jak najszerzej, prawda? No dokładnie, pomijając jeszcze, trzeba dodać taką jedną drobną rzecz, że same przystosowanie do pracy na drogach, to jest nie tylko ten ogranicznik, który umożliwia sobie regulowanie szerokości wysiewu, ale też zmniejszenie prędkości tarczy obrotowej, bo nie ma potrzeby rzucać tego piasku aż powiedzmy na 8 metrów. Tu jest też przekładnia, przekładnia jest zmieniona, a oczywiście standardowo wszystkie maszyny, czy rolnicze z deszczką, są przystosowane do pracy przy prędkości wałka 540 obrotów na minutę. Do tego są przystosowane. Widzę tutaj kolejne rozsiewacze, które już są nieco bardziej zaawansowane, bo ten, który widzę na końcu jest dwutalerzowy, ten obok którego przechodzimy. Jest to typowy rozsiewacz komunalny, nowy model N065. Jest to już rozsiewacz typowo zaprojektowany dla firm komunalnych o dużym zbiorniku. 1300 litrów bądź 1000. Wyposażony jest już w pełne sterowanie elektroniczne. Posiada automatyzację, czyli dostosowuje wysiewaną dawkę nawozu do prędkości ciągnika. Robi to korzystając z systemu GPS. To jest sprytne, ale wróćmy do rolniczego, bo ten dwutalerzowy już na pewno jest rolniczy. Tak, to jest typowy rozsiewacz rolniczy z serii naszych rozsiewaczy dwutarczowych, robionych w kooperacji z włoską firmą, która ma opatentowany system wibracyjny i jesteśmy w Polsce jedynym przedstawicielem, który rozprowadza właśnie rozciewacze systemem wibracyjnym. No właśnie, bo tak patrzę sobie na jego konstrukcję i pod lejem zasypowym znajduje się najpierw jakaś skala, tak, którą możemy sobie tutaj ręcznie podkręcić i no, możemy, podregulować, nie tego, ale nie zrobimy tego. Podłączymy go do hydrauliki ciągnika. Dopiero pod tym elementem widzę już zupełnie klasyczne dwa talerze kręcące się w przeciwległe strony, Dokładnie. a pod talerzami mechanizm, który prowadzi do wałka. Klasycznie. Przekładnia, no właśnie. Ale to yes, co cały to system jest? System wibracyjny jest na dnie kosza zasypowego. Tu możemy sobie zajrzeć. Widzimy na dnie dużej średnicy około tam 30 paru centymetrów okrągłe tarcze wyposażone w otwory, tak zwane sita i te właśnie sita wibrują. Mało tego, że one wibrują, to mamy trzy otwory dozujące, które są odpowiednio wyprofilowanymi klapami zamykane. W tym miejscu my ustalamy dawkę, czyli korzystając z tabeli wysiewu, którą żeśmy opracowali dla najbardziej popularnych nawozów, ustalamy dawkę jaką chcemy Uzyskać w zależności od rodzaju nawozu i prędkości, z jaką będziemy jeździć po polu. Obsługa jest bardzo prosta. Ustawiamy dawkę wykorzystując tą skalę, odczytując tabeli. Natomiast system jest wyposażony, jeszcze rozsiewacz jest wyposażony w system automatycznej regulacji punktu podawania nawozu na tarczę. W klasycznych rozsiewaczach, chcąc zmienić ilość wysiewanego nawozu na polu na hektar i zachować. Równomierność i precyzję wysiewu, trzeba dokonać jedną z dwóch rzeczy. Albo zmienić kąt ustawienia łopatek, albo. Odkręcić i przykręcić w nowym na miejscu. przykład, albo zmienić punkt podawania nawozu na tarczę, tak żeby to przy większej dawce pracowało dalej dokładnie i precyzyjnie. W naszym przypadku system zmienia to samo, czyli rolnika nie interesuje, jak ma ustawić łopatki, czy gdzie ma być podawany nawóz konkretnie na tarczę, bo zmieniając dawkę system zmienia to. Automatycznie. W takim razie to jest to regulacja jakaś automatyczna, mechaniczna, jest mechaniczna poprzez dźwignię, natomiast sterowanie tutaj rozsiewacz standardowo z tej naszej serii, czy to będzie fruit, Compact, Apollo czy Zeus, wszystkie są standardowo wyposażone w niezależne sterowanie hydrauliczne, czyli mamy możliwość zamknięcia lewej bądź prawej tarczy z kabiny, z kabiny ciągnika.